To są informacje polskiego Radia 24. Tragiczny bilans świątecznego weekendu na polskich drogach: ponad 150 wypadków i kilkanaście ofiar śmiertelnych. Szef wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zabity w amerykańsko-izraelskim nalocie. Zajrzymy też w Beskid śląski, by sprawdzić, jak mieszkańcy regionu obchodzą lany poniedziałek. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. 16 ofiar śmiertelnych i prawie 190 osób rannych to bilans świątecznego weekendu na polskich drogach. Od piątku do niedzieli doszło do ponad 150 wypadków. Najbardziej tragicznym dniem był Wielki Piątek. Wówczas na drogach zginęło aż 9 osób. Nie brakowało też pijanych kierowców, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Przez te trzy dni policjanci wyeliminowali z ruchu 837 osób, które wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mówimy o stanie nietrzeźwości i stanie po jego użyciu. Policjanci apelują do kierowców o rozsądek na drodze i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zwracam szczególną uwagę na kwestii dostosowania prędkości do warunków ruchu. Bo wiele z tych wypadków niestety łączyło się właśnie z niezastosowaniem się do tej zasady. Więc jeszcze raz apel o rozsądek o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, o zwracanie uwagi na sytuację na drodze. Szczyt fali świątecznych powrotów spodziewany jest po południu. Bezpieczeństwa na drogach pilnuje większa niż zwykle liczba funkcjonariuszy. Trzymamy rękę na pulsie. Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich utrudnieniach. Pełne ręce roboty mają też od wczoraj strażacy. To za sprawą silnego wiatru IMGW wydało alerty dla 13 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed wichurami na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tylko na Lubelszczyźnie odnotowano ponad 230 interwencji. Najtrudniej jest na północy regionu, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego lubelskiej straży, starszy brygadier Michał Badach. Doszło do uszkodzenia ponad 30 budynków, w tym 15 budynków mieszkalnych. Mieliśmy prawie 180 zgłoszeń o łamanych drzew, konarów, które spadały czy to na jezdnie, czy to na budynki. W miejscowości Pościsze doszło do uszkodzenia dachu na budynku, gdzie jest 10 tysięcy kur. Również doszło do uszkodzenia masztu Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej w Parczewie, na szczęście bez utraty łączności. Doszło również do niewielkiego uszkodzenia dachu na szpitalu w Międzyrzeczu. Nie ma informacji o poszkodowanych. W wielu powiatach ze względu na uszkodzone linie energetyczne mogą występować problemy z dostawami prądu. Kolejny wysoki rangą przywódca irańskiego reżimu zabity w amerykańsko-izraelskim nalocie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o śmierci swojego szefa wywiadu, Majida Kademiego. Ubiegłej nocy doszło do wybuchów w prowincji Teheran. Pod gruzami budynków zginęło co najmniej 13 osób. W irańskich atakach rakietowych na izraelskie miasto Haifa zginęły dwie osoby. Ukraina nie brała udziału. W próbie sabotażu gazociągu Balkan Stream informują serbskie władze. Władze w Belgradzie zaprzeczyły twierdzeniom węgierskiego rządu, które uważa, że za incydentem stoi Kijów.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 bezpieczeństwa diuro Jowanić, podkreślił jednak, że wokół sprawy jest wiele dezinformacji. To między innymi sugestia, że armia Serbii miała stwierdzić, że znalezione materiały wybuchowe były ukraińskie i tym samym oskarżyć Ukrainę o próbę dywersji. Powiem od razu, to nieprawda. To Wczoraj serbskie władze poinformowały o znalezieniu materiałów wybuchowych przy gazociągu Balkan Stream na swoim terytorium. Przemysław Lis, Polskie Radio. W tym regionie lany poniedziałek zaczynał się już nocą. Na koniec Beskid Śląski i tak zwane Śmierguste. To niezwykle barwna, wielkanocna tradycja kultywowana od pokoleń w rejonie Trójwsi, czyli Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, mówi Elżbieta Legierska-Niewiadomska z grupy śpiewaczej Koniokowianie. U nas w Koniokowie okropnie się polewali. I to były takie, wiecie, polewania, że całe pierzyny trzeba było z wykrudzać, wykludzać, mama okropnie wrześcieli, to by polewania, że hałpa musiała pływać. Nie inny woda, ale taki bici takimi właśnie brzozowymi buczkami po nogach. Śmigali pachołcy dziewką. Potem brali jeszcze wodę do putni, do aloli aloli I to jest zaszczyt jak gdzieś taki poloty. Najbarwniejszym widowiskiem związanym z drugim dniem świąt są Wilamowickie Śmierguste. Od rana w centrum podbielskich Wilamowic można spotkać tradycyjnych śmiergustników. To chłopcy i młodzi mężczyźni, którzy w barwnych strojach przy dźwiękach gwizdków i trąbek polewają wodą kogo tylko się da. To były informacje Polskiego Radia 24. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w 13 województwach z wyjątkiem Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Małopolski. Do końca dnia opad deszczu możliwe na przeważającym obszarze kraju z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Na wschodzie może także zagrzmieć temperaturę od 7 stopni na Sowalszczyźnie i na Podhalu, 10 na Kujawach do 12 w Lubuskiem. 11.06 na zegarach, przedpołudniowy, świąteczny program w Polskim Radiu 24. Jeszcze raz się z Państwem witamy. Roch Kowalski, dzień dobry. A my mamy połączenie od razu z kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem prasowym Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry, państwu. Witam serdecznie. To na początek zacznijmy. z Korolany poniedziałek, Straż Pożarna zaangażowana? Zaangażowana, niestety, nie w lanie wody, w tradycyjne, związane z obchodzeniem niższego świata. Niestety interweniujemy w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym i silnym wiatrem, który występuje na terytorium Polski. Od północy odnotowaliśmy 1097 zdarzeń i najwięcej w województwie mazowieckim 427. Kolejne z województwa lubelskim gdzie ponad 340 zdarzeń. I niestety te interwencje są związane z połamanymi gałęziami, drzewami, przewróconymi drzewami na drogi, jak również z uszkodzonymi dachami, czy to na budynkach mieszkalnych, czy też na obiektach gospodarskich, Niestety no nie, jest, nie jest to poniedziałek dosyć spokojny dla strażaków. E, wczoraj przechodzący front burzowy przyniósł nam troszeczkę spokojniejszą, ponieważ interweniowaliśmy w związku z czynnikami atmosferycznymi 426 razy za całą dobę, natomiast no, dzisiaj już mamy ponad tysiąc interwencji. E, panie kapitanie, czy ktoś ucierpiał w wyniku, czy są poszkodowani w wyniku tych pierwszych wiosennych burz? Na chwilę obecną nie mam informacji, aby ktoś został poszkodowany. No niestety są poniesione straty w zabudowaniach z uwagi na to, że, że ten silny wiatr zrywał dachy, uszkadzał je, łamiące się gałęzie spadały na obiekty, czy też na przykład uszkodzone samochody wskutek połamanych gałęzi czy elementy dachu. To zapytam jeszcze, czy z waszej strażackiej wiedzy jak będą wyglądały, czy wiecie jak będą wyglądały na nadchodzące godziny, czy mamy się nadal spodziewać i chronić przed silnymi, przed silnym wiatrem i możliwymi burzami. Mając na uwadze informacje przekazywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał ostrzeżenia dotyczące silnego wiatru, gdzie większa część kraju właśnie jest objęta przynajmniej pierwszym stopniem ostrzeżenia powiaty nad morzem na północy kraju, nawet drugi stopni tego zagrożenia silnym wiatrem. Więc no niestety jesteśmy przygotowani, że tych zdarzeń jeszcze może troszeczkę wystąpić, aczkolwiek miejmy nadzieję, że prognozy pogodowe się nie sprawdzą i ten wiatr ucichnie i będą mogli radzić. Będzie słuchacze spędzić spokojnie dzisiejszy dzień. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą 12 województw w centrum i na północy kraju. Panie kapitanie, to jeszcze jeden wątek związany z tragicznymi informacjami ze Szczecina. Tam jedna osoba zginęła w wyniku pożaru w bloku przy ulicy 1, 1 Maja. Czy wiadomo już, co było przyczyną tego, tego, tego, tego ognia? Co do przyczyn, no to wszelkiego rodzaju postępowania związane z dochodzeniem przyczyn pożarów będzie prowadzić policja i prokuratura. Natomiast no, my zajmujemy się interwencją i leczeniem pożarów. powiedzmy, jak, jak wyglądała ta akcja w samym Szczecinie? No, akcja wyglądała tak, jak wszelkiego rodzaju zdania, że dysponowano odpowiednie siły i środki samochód z drabiną mechaniczną, aby jak najszybciej ten pożar został zlikwidowany. Niemniej jednak, e, jak Państwo byśmy, widzieli e, w mediach, e, pożar był dosyć silnie rozwinięty i przyniósł tragiczny skutek, skutek którego niestety jedna osoba poniosła śmierć. I tutaj chciałbym do Państwa e, bardzo serdecznie zaapelować o montaż z... autonomiczny czujek dymu, jak również tlenku węgla, ponieważ te niewielkie urządzenia mogą nas uchronić przed tak tragicznymi zdarzeniami. W nocy z piątku na sobotę e, autonomiczna czujka, która została przekazana mieszkańców Daj. ności obrony cywilnej zakupiona przez Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji, obudziła właśnie mieszkańca powiatu e, i strażacy ze z opolski interweniowali w tym obiekcie, wykryli obecność tlenku węgla, na szczęście nikomu nic się nie stało. Więc tak naprawdę, no strzeżonego Pan Bóg, szczerze, i starajmy się jak najbardziej być wyczuleni na wszelkiego rodzaju zagrożenia pożarowe. Natomiast te niewielkie urządzenia, czyli czujki, mogą nas uratować przed bardzo niebezpiecznymi konsekwencjami. Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękujemy, Panie Kapitanie. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, do widzenia. 11.11 .11 na zegarach, a my zachęcamy i zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak, Dziki Azyl. Jakoś mi rękawice jeszcze dała? Są z tym pudle. Dobra, a bo tam jest jeszcze pudło, poprzekaj się, nie? A dobra, malutka, to jest To jest, to jest młody Ma pociętą nogę, to bym go nie zapuścił, ma jakoś nogę no właśnie dotarł do nas lis, który został w zasadzie nielegalnie wyłapany, jeśli wypuścimy go przy takiej pogodzie, przy tych temperaturach, które jeszcze teraz są na wolność z takim uszkodzeniem, no to od razu dostanie muszycy tam chyba po prostu złożył jaja i z takiej małej rany no już może być, no może być problem. No tak to wygląda. Nie? Generalnie moja praca jest na stałe, związana z ratowaniem życia, ale równolegle jest ten drugi biegun, czyli śmierć. I my z tą śmiercią się notorycznie spotykamy. I to jest przykre, szczególnie w sytuacjach, w których człowiek w jakiś sposób się wiąże z tym zwierzęciem. Na samym początku, jak za zacząłem się zajmować tymi dzikimi zwierzętami, trafiła do mnie pustułka, która nie miała fragmentu skrzydła. No, doszło do, już nawet do wygojenia tej, tej rany. Przez jakiś czas po prostu żywiła się owadami, był. Była pełnia lata, więc, więc, więc mogła sobie to pożywienie jakoś z powodzeniem zdobywać. No i zimą by po prostu padła z głodu. I ja to zwierzę zamknąłem w że dobrze żywiłem i miałem takie poczucie, że zapewniał mu wszystko co najlepsze i to była największa głupota, jaką zrobiłem w życiu. No w jakiś sposób człowiek się jednak przyzwyczaił do tego zwierzęcia i z nim związał. No finał był taki, że po, po ponad roku yy, poddałem tego ptaka eutanazji, bo przemyślałem temat. <śmiech> no wielokrotnie nad tym myślałem i, i niestety doszedłem do takich, gorzkich, yy, do takich gorzkich wniosków, że w zasadzie ja nie zaspokajam jego potrzeb, tylko swoje potrzeby emocjonalne. No taka jest prawda. No, no, no to, było, to była kwestia tego, że ja miałem takie poczucie, że uratowałem to zwierzę. Przed czym ją uratowałem? Przed śmiercią. Zamykając je w klatce. To jest ratunek. No, no ja jestem weterynarzem, więc... Yy, yy, my bardzo szybko... Yy, albo zaczynamy mieć yy, choroby psychiczne, albo jakoś sobie tłumaczymy i większość sobie, sobie tłumaczy oczywiście, że, że ta śmierć jest nieodłączną częścią naszej pracy. Nie, Zawsze jest jednak z tyłu głowy, że kurczę, jakby się, się życie inaczej potoczyło, to mógłbym dalej zdobywać nieboskłony, tak? Albo mógłby biegać po łąkach... No, zielonych. Nieźmy. Ktoś kaganiec? i bym znalazłam I pozamykając pił wszędzie. Dobra, do Jaki mam? Yeah. No to ja. Sam sobie dla no. finestraczę. Więc sijemy to, nie ochłania no to zobaczmy jak to wyjdzie. No to nie jest duże, tylko takie miejsce jest słabe, bo okolica no. partu to jest miejsce, w którym jest bardzo mało skóry wolnej. Ciężko tu naciągnąć po prostu. No, A no to jest takie typowe Otarcie, no zrobimy tu sobie troszkę plastiki z kolei. no dajmy, dajmy. taki prosty zabieg, to jest szycierany, po prostu szycierany. To, to nam zajmie przecież nie wiem, niecałe 10 minut. I w zasadzie uratowaliśmy tego lisa. Tylko poskład tam, na ten, do kontenera normalnego. Wypuściliśmy żbika bez jednej nogi, bo wiemy, że duże drapieżniki świetnie się odnajdują w środowisku. To, była, to, to był jeden z piękniejszych obrazków, jakie widziałem, bo jak otworzyliśmy ten kontenerek gdzieś na łące niedaleko Magórskiego Parku Narodowego, żeby tego zwierzaka w końcu po miesięcznej rehabilitacji wypuścić i w końcu te kilka sekund. To jest takie wyzwalające dla nas, to jest to, dlaczego się to robi też gdzie człowiekowi uśmiechnie sadzi z gęby i ten zwierzak, który widzę, że mnie nienawidzi <grywa> za, to, za to, że więziłem go przez miesiąc i robiłem mu zastrzyki wybiega z tego kontenera z takim fukiem wbiega gdzieś w trawę, cały napuszony, żeby pokazać jaki jest zły i, i że może mi zrobić krzywdę żebym, tak nie zbliżał się do niego najlepiej I, i ten moment, który trwa często kilka sekund to jest ta nagroda, którą my otrzymujemy za ten wysiłek, to jest to, to co ja lubię Wiesz, to jest w ogóle wspaniałe uczucie, jak przyjeżdża do ciebie ptak, czy ty jedziesz w teren, wyłapujesz jakiegoś ptaka, e, ma złamane skrzydło, jakieś paskudne złamanie. No, takie wyzwanie dla chirurga, ja lubię wyzwania. <laughs> Operuję go. Wszystko idzie dobrze, e, potem się rozlata w wolierze i, i po miesiącu, po dwóch miesiącach e, mogę go wypuścić. I on rozpościera te skrzydła i zaczyna frunąć. I leci, leci, leci. Ostatnio tak jechałem samochodem za bocianem, którego wypuściłem przez kilka kilometrów. Leciał nad moim, nad moim samochodem. Bocian po zwichnięciu stawu ramiennego naprawdę mało osób dawało mu szansę, bo te zwichnięcia to wielokrotnie są gorsze u ptaków od złamań. No i wyszło, wyszło świetnie i to jest radość, ja czuję taką głęboką satysfakcję po prostu z tego, że, że to zrobiłem, że mi się udało, że to jest sukces. To jest taki mój sukces, nie, nie, nie ma tutaj właściciela tego zwierzęcia, prawda, to nie jest ta normalna relacja taka jak mamy przy leczeniu psa czy kota, że, że on jest mi wdzięczny, że tam jest wszystko fajnie, nie, jestem ja i on i, i otaczająca nas przyroda. I, I te rozpostarte skrzydła w murach to jest fantastyczne. Takie dawanie wolności tym zwierzęciom jest naprawdę wyzwalające. Nie? To, jest, no, to jest takie... To co utraci, utraciliśmy chyba wszyscy, nie? Troszkę takie połączenie z tą naturą. Agata! Mhm. Działamy z dobra? Dobra, jest książka, jest otwarta, chodzi... Bo nie wiem, czy będziemy go znieczulać, czy nie. Nie, więc... nie, no izoflora nie z... zrobimy Dobra, no ale w każdym razie książka będzie to tego już... Dobra, weź sobie rękawicz proszę. i weźmy go na chirurgię. Dobrze jest. Dobra. Okej, okay, znieczulamy. Musimy mu zrobić zdjęcia rentgenowskie. To jest jeżdż, który został znaleziony na, na, na drodze asfaltowej przy ulicy. Więc najprawdopodobniej był potrącony. Chociaż no, nie można tego na 100% powiedzieć. Ale powłóczy nogami. Musimy wykluczyć załamanie kręgosłupa, oraz kończyn. Bo jeśli powłóczy nogami, no to z jakiegoś powodu. Albo złamania, albo jakieś deficyty neurologiczne. Choroby neurologiczne też. Na razie robimy to, co możemy, czyli diagnostykę obrazową. Na pewno jest stary <laughs> i ma spondylozę, czyli pozrastane kręgi. I to już może dawać objawy neurologiczne. Więc zdjęcie, jest troszkę skośne i nie do końca mi się podoba noga na nim. Mamy łapkę. Dobra. Nie jest to takie łatwe. Już nam się trochę skitrała. Trzymam za palec. No, no spokój. Wiesz co, jakbyśmy go następny razy byli to skończymy jeszcze. Mhm. Teraz i tak nie będziemy tego robić. Dobra, odłóż go i Dobra. zróbcie to, co tam mówiłam. Mhm. Dobra, już powiem dziewczynom. Proszę, tu teraz możemy jechać. Teraz z Lecznicy jedziemy do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich zwierząt, czyli tam gdzie mamy woliery już zewnętrzne, tam gdzie mamy ogrodzony teren, gdzie możemy sobie pozwolić na to, żeby zwierzę wypuścić bezpiecznie, w sposób bezpieczny. Teren jest totalnie zamieszkany też przez ludzi, zaraz przy granicy słowackiej, także same korzyści. <słuch> Najgorsze w tym wszystkim jest tempo, jest za dużo pracy. Jest za dużo zgłoszeń, jest za dużo tego, co się dzieje ogólnie w samej przychodni. Jeśli ja poświęcam po pracy czas na to, żeby jechać i ratować sarnę, to znaczy, że ja nie poświęciłem go dzieciom, a to już mnie na przykład boli. Nie? I tak jakoś mam to, powiedzmy, zbilansowane. Może nie do końca dobrze zbalansowane, ale, ale jakoś mam. Większość ludzi jednak pozytywnie odbiera to co robimy, natomiast przez dużą część społeczeństwa jesteśmy odbierani jako wariaci. I, i tak jest na przykład e, też wielokrotnie niestety z urzędnikami. Wszyscy się będą cieszyć jeśli ja e, rozwiążę problem, bo jakiś mieszkaniec ma potrąconą sarnę u siebie na podwórku i ona żyje ma kogo tam wysłać, nikt nie chce tam pojechać gmina mówi, że to nie ich sprawa, że ona musi być martwa żeby oni mogli cokolwiek zrobić, więc wszystko bzdura. I oni się cieszą jeśli ja rozwiązuję ten problem, ale jeśli ja potem piszę do nich pismo, że to jest ich obowiązek, że są organem ochrony środowiska że muszą zapewniać te wszystkie potrzeby mieszkańców dbać o ich bezpieczeństwo. Ranny jeleniowaty, jakikolwiek to by nie był jeleniowaty, od kozła sarny przez jelenia czy łoś, tak to jest zwierzę niebezpieczne to jest zwierzę, które potrafi zabić człowieka w stresie, w szoku, po potrąceniu, potrafi wbić mu parostki w brzuch. I takie rzeczy się zdarzały w Polsce. Nie? Natomiast dopóki się nie dzieje tragedia, no to nagle jest wujcik, który no, stworzył problem. nie? Tylko, że ja tego problemu nie stworzyłem. Ja nie jeżdżę po tych gminach i nie szukam tych zwierząt z ornetką. Nie? Te zwierzęta zgłaszają nam ludzie, którzy oczekują, że ktoś im pomoże pomoże temu zwierzęciu i pomoże temu człowiekowi rozwiązać ten problem, z którym on się boryka. No i część ludzi po prostu, e, tych decydentów, uważa, że to jest w ogóle wariactwo, że to jest bambinizm. To nie jest bambinizm. O jakim bambinizmie my mówimy, kiedy ratujemy jednego z 200 żbików? Kiedy ratujemy gatunki zagrożone wyginięciem? Rzadkie ptaki, orlika krzykliwego mieliśmy u nas w przychodni. Ale potem się pojawia sytuacja, kiedy ratujemy e, Jakiś gatunek? Jak, jak tego lisa, którego wieziemy w bagażniku teraz? No jaka to jest wartość przyrodnicza? Żadna. Panie Wójcik, po co pan ratujesz tego lisa, nie? Koronny argument 250 parę lat temu wysunął Humboldt, Aleksander von Humboldt. I on określił koncepcję spójności ekosystemów. Koncepcję, koncepcję jakby natury jako jednego wspólnego elementu, spójnego elementu sieci wzajemnej zależności. Jeśli my wycinamy, przecinamy jakąkolwiek nić w tym ekosystemie, eliminujemy którąś z nici, to kolejne połączenia stają się słabsze bądź pękają od razu. Taką nicią w tym niesamowitym świecie zależności jest też ten list, którego teraz tu ratujemy. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że on ma swoje miejsce w tym ekosystemie, jest drapieżnikiem, będzie polował, będzie w ten sposób wpływał na otaczającego środowisko. Będzie redukował ilość pewnych zwierząt. Będzie zjadał niektóre owoce. Roznosił nasiona. To wszystko ma sens. Gdyby to nie miało sensu, to to by nie istniało. Naprawdę. Mało kto ma okazję tu wejść. To jest serwal, to jest gatunek kota dzikiego, pochodzący z Afryki. Dość duże zwierzę, jak widać agresywne. Był przemycany przez granicę i został zarekwirowany przez Straż Graniczną i trafił do nas potem, podczasową opiekę, do, do czasu wyjaśnienia sprawy. No ale to wyjaśnienie już trwa 3 miesiące. Także, na razie jest u nas. My nie jesteśmy od tego, żeby te zwierzęta przytulać, głaskać, mówić do nich, prawda, takim słodkim głosikiem, że one nie są świetne. My jesteśmy od tego, żeby przyjść, podać zastrzyk, zrobić to, co trzeba, nakarmić je i tyle. Nie ma kontaktu, nie ma relacji. My możemy ją gdzieś tam mieć w sercu jakoś tak, tak? ale nie ma wyrażania tego, bo to jest złe, bo to szkodzi temu zwierzęciu. Jestem w tym do tego stopnia skrajny, że poprosiłem moich współpracowników wszystkich, żeby nie nadawali im imion. I my czasem na taki użytek wewnętrzny nazywamy te zwierzaki jakoś, żeby każdy wiedział, o którego chodzi. Bo to ułatwia nam komunikację. Ale staram się, żeby spoza naszego otoczenia, ludzi, którzy wspólnie ze mną rehabilitują te zwierzęta i je leczą, nie wychodziło, że ten jesz ma na imię Pimpuś. Bo to jest pierwsze przełamanie tej granicy i bariery. Bo jakieś dziecko, czy osoba dorosła, słysząc to, w jej sercu budzi się takie poczucie, że, że to zwierzę można przytulić, oswoić, pogłaskać, że, że, że to zwierzę można oswoić. I te zwierzęta, które są oswojone, ten mały, słodki lisek, który może być oswojony, potem będzie podchodził do ludzi i być może kogoś pogryzie, bo zatraci strach przed człowiekiem. No? Dzikie zwierzę ucieknie częściowo oswojony lis ugryzie. I to jest niesamowita krzywda, którą wyrządzamy wtedy tym zwierzętom. Także to, co jest dzikie, ma pozostać dzikie. Koniec, kropka. Nad nami jest puchacz. Gigantyczny, majestatyczny ptak, rozpiętość skrzydeł rzędu 2 metrów. Największa sowa. I to jest puchacz, którego pięknem ktoś się zachwycił. Stwierdził, że to jest wspaniałe, majestatyczne zwierzę. I zrobił strasznie złą rzecz. Czyli... Kupił je gdzieś na czarnym rynku i trzymał u siebie w domu w wolierze. Bo ten tak mu się podobał. Bo uznał, że można go oswoić, że można się z nim polubić, nie wiem, że można go pokochać. Kochajmy je, nie, ale kochajmy je tam, gdzie są wolne. Nie tam, gdzie są wolne w lesie, w ich naturalnym środowisku. Ech. No oczywiście ten puchacz uciekł. Uciekł razem z nim jeszcze drugi. Drugi był znaleziony przez nas martwy niestety. A ten do końca życia będzie w tej klatce. Dużej, bo to jest duża woliera, ona ma wysokość 6 metrów. Zainstalowaliśmy tu drzewo, zrobiliśmy mu taką przestrzeń, żeby czuł się dobrze. Ale on nadal jest w niewoli. Po co? Mógł przecież żyć w naturalnym środowisku, a skończył źle, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby zamknąć go w klatce i żeby cieszył jego oko. Gdzie mógł pójść do lasu? No i boską. Mógł pójść do lasu z lornetką. To jest zwierzę, które nie potrafi polować które, jak do nas trafiło, jedyne co jadło, to żółte kurczaki jednodniowe, bo jak widziało czarnego albo jak widziało mysz, to nie wiedziało, co to jest. To jest troska o nas wspólny dom. I, I to jest moja główna motywacja. Mam w sobie takie bardzo silne przekonanie, że ratując przyrodę i starając się uchronić ją przed zniszczeniem, którego dokonuje człowiek. Pomagam drugiemu człowiekowi. Wchodzimy teraz do budynku, który e, adoptujemy na taką część, w której będziemy mogli pod dachem zrobić taką lecznicę. Tylko część zwierząt też musi być rehabilitowana w jakichś e, warunkach kontrolowanych. Czyli na przykład mm, no nie powinny być już typowo w lecznicy. Powinny być w jakiejś wolierze, ale pod dachem w kontrolowanej temperaturze. I właśnie, właśnie tu wchodzimy. Ten cały parter 120... 120, tak. Metrów kwadratowych. nie właśnie pod ośrodek. No, oczywiście... Z żoną to zrobiliśmy sami. To się przerodziło z jakiegoś hobby, z pasji w, w coś, co... Jest piękny w jakiś sposób, no ale jest też ciężarem niekiedy, nie? Staje się nim, jeśli tego jest za dużo. Znajomy mnie zapytał, jak ty dajesz sobie radę z tym wszystkim, nie? że tego tyle jest. Przecież to musisz pracować zawodowo, jeździć gdzieś tam w teren do jakichś zwierząt do interwencji, użerać się wielokrotnie z tym całym systemem biurokracji. A przecież masz rodzinę, dzieci i tak dalej. Jak ty sobie dajesz radę, nie? No, Generalnie moja odpowiedź brzmiała tak, że no nie daję sobie tej rady, nie? Po prostu trzeba jakoś to zrobić. W sensie no, nikt się nie zastanawia, nie wiem, ile my śpimy, ile my czasu poświęcamy i jak, jak często robię to, czy, czy ja, czy moja żona, czy, czy Agata, czy ktokolwiek inny z lecznicy kosztem siebie, czy swojej rodziny. Swojego wolnego czasu. Jest bardzo duży... Odsetek ludzi, którzy się wypalają zawodowo, jak, jako lekarze weterynarii. No i to, że mamy cały czas kontakt z tą śmiercią. Tak? Czyli mm, codziennie widzimy. E, e, co jest trudne. No. no Jak rozładowuję swój stres? Rzadko kiedy mam okazję, ale no, lubię sobie wyjść do lasu po prostu. Albo usiąść gdzieś na łące i się na chwilę wyłączyć. No i lubię dobrą muzykę. Dobra muzyka to jest ta muzyka, którą ja lubię. To jest dobra. Także lubię sobie też czasem po prostu posłuchać muzyki. Zresztą zawsze to robię w trakcie zabiegów. Inaczej by mnie szlak trafił, zdecydowanie. A z tym rozładowywaniem emocji bardzo mi się podoba tekst Johna Mura. To jest taki szkod, który w Stanach Zjednoczonych założył Park Narodowy Yosemite. i on Powiedział kiedyś taką wspaniałą rzecz, że najczystsza droga do Wszechświata prowadzi przez dziki las. I Czasem mi się wydaje, że w tym dzikim lesie warto się zanurzyć. No ale nie, nie sposób tego jakoś wycenić, nie tej satysfakcji tego wszystkiego, co to daje też. Chociaż dla samej satysfakcji tego nie robimy. No. Nie robię tego, dla samej satysfakcji to jest... Uważam, że to jest po prostu potrzebne i że nie można robić inaczej.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 O reklamie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24, przed mikrofonem Przemysław Goławski. Czas Wielkanocy to wielka szansa, by zatrzymać się nie tylko nad religijnością, by zatrzymać się nie tylko nad sprawą świętowania wiary, ale także nad tym, co przynosi zastanowienie się nad religią, wiarą w przestrzeni publicznej, nad religią i wiarą w życiu osobistym. Ten czas, który podprowadza pod niedzielę zmartwychwstania, to zaproszenie, by zatrzymać się między śmiercią a życiem. To w Kościele w teologii katolickiej czas ciszy i oczekiwania, by mogło rozbrzmiewać radosne Alleluja w poranek zmartwychwstania. Ale chciałbym postawić pytanie, czy może to być jakiś obraz Kościoła, że jesteśmy w pewnym zawieszeniu pomiędzy tym, co przynosiła wiara wyłącznie tradycyjna i kulturowa, która według niektórych obumiera, a tym co przynosi nowość i radość z wiary, która jest odkryta w nowy sposób. I chciałbym, żeby w tych rozważaniach pomógł nam dzisiaj ksiądz Grzegorz Strzelczyk, naukowiec, ale przede wszystkim kapłan, prezbitera diecezji katowickiej, teolog na Uniwersytecie Śląskim i kapłan odpowiedzialny za formację stałą kapłanów. Dzień dobry, szczęść Boże. "Szczęść może kłaniam się nisko." Proszę księdza, dużo zjawisk sygnalizuje w świecie wiary w ostatnim czasie Europa Zachodnia. Mamy informacje z Francji, mamy informacje z państw Europy Północnej. To te sygnały, które pokazują przebudzenie, że wiele jest nawróceń, rekordowej ilości chrztów. Czy to jakiś zwiastun wielkanocnej radości w Europie Zachodniej? Powiem tak, trudno powiedzieć, dlatego że na razie mamy liczby i co do nich to tak naprawdę nie wiemy, co jest pod liczbami, to znaczy czy ta liczba pszczół na przykład jest związana z, z migracją i wśród tej kuli wśród proszących o przez tak naprawdę są ludzie, którzy nie są Europejczykami i tak dalej i tak dalej. Nie? To mamy stosunkowo mało danych na temat tego, co się rzeczywiście dzieje. Więc ja bym tu był bardzo ostrożny z jakimkolwiek diagnozowaniem tego w sposób dogłębny. Po prostu nie mamy na podstawie czego jeszcze. Wstępne dane, które są przekazywane z tych państw, często również przez agencje informacyjne i media, mówią o tym, że najwięcej zmian dotyczy młodych. To młodzi dorośli są sercem tych przeobrażeń, którzy często pochodząc z rodzin zlaicyzowanych, samodzielnie odnajdują rzeczywistość wiary i jako młodzi dorośli czy dorośli decydują o chrzcie. Według informacji które które napływają choćby z Francji, to w Wielkanoc ubiegłego roku ochrzczono ponad 2,5 tysiąca osób. Informacje mamy także z innych państw. To rekordy w Holandii. Skokowy wzrost nawróceń rok do roku, porównując rok 2024 z rokiem 2025, to wzrost chrztów u dorosłych o 40%. Podobne, może już nie tak spektakularne, ale potrojenie liczby chrztów dorosłych w Belgii, także w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii i w Niemczech. Wydaje się, że ten obraz Europy Zachodniej jest zupełnie inny niż informacje medialne, które dotykają Kościoła w Polsce. Bo w naszym kraju sukcesywnie mówi się o spadku, często o kryzysie wiary. Czy można jakoś te informacje zestawiać? Czy można... Wiem o tym, że rzeczywiście trudno jest mówić o źródłach i genezie, ale czy Polska tak znacząco odbiega od innych państw w Europie? No, trzeba przede wszystkim uwzględnić to, że my kryzys jakiegoś kościoła zaczęliśmy tak naprawdę przeżywać od kilkunastu lat. I ten okres, w którym inne państwa, zwłaszcza zachodnie, przeżyły swój szok i odejście mnóstwa ludzi miał miejsce o wiele wcześniej. Więc było dość dużo czasu na to, żeby wspólnoty tak naprawdę zeszły do bardzo małych liczb, do takiego bardzo, nie chcę powiedzieć oczyszczonego, ale jednak powstrząsowego statusu pod tytułem właściwie zostali ci, którzy są świadomie wierzący. No i teraz tam już za bardzo w wielu krajach nie miało co spadać na dobrą sprawę. Więc mam, mam wrażenie, że po, po pierwsze zadziałał trochę efekt dna w Polsce. Boję się, że do tego dna jeszcze, jeszcze mamy dość daleko. Po drugie mamy do czynienia też z sytuacją, w której jednak w tych krajach jest mnóstwo ludzi nieokrzczonych, co nie jest sytuacją bynajmniej Polski. Więc gdybyśmy mieli zestawiać tamte dane o ilości chrztów, to musielibyśmy u nas policzyć nawrócenia dorosłych. Tylko że my tego nie liczymy, no bo to są zasadniczo ludzie ochrzczeni, którzy wracają do wiary po jakimś czasie, niepraktykowania itd. itd. Więc zestawienie tych liczb dałoby nam jakiś obraz i podejrzewam wręcz, że i to jest perspektywa konfesjonału, to mówi, że takich ludzi, którzy wracają do praktykowania wiary po 10, 15, 20 latach, byłoby w Polsce całkiem sporo, gdyby ich policzyć. Tylko, że my tego zasadniczo nie liczymy. No właśnie dlatego, że to są odszczeni, oni nie trafiają do katechumenatów, oni po prostu trafiają do konfesjonału to porównanie, które w Polsce jest realizowane, to różnica między wskaźnikiem dominikantes i wskaźnikiem komunikantes. To dane statystyczne, które mówią o tych, którzy przychodzą w niedzielę na mszę świętą, to dominikantes i wskaźnik komunikantes, czyli spośród tych przychodzących, jak wielu przystąpi do komunii świętej. I rzeczywiście te dane nieco pokazują pogłębienie wiary. Bo to wzrost o kilka punktów procentowych wśród tych, którzy decydują się na świadome przystępowanie do komunii. Ale po raz pierwszy od lat mamy spadek tych, którzy uczęszczają na niedzielną przeświętą poniżej 30%. Taka sytuacja jest w Polsce, czy jako duszpasterz mówi się o tym, że ten kryzys jest już od lat, a może to faktycznie też, to ksiądz zaznaczył, może to jest konieczne oczyszczenie, że ten proces musi nastąpić, że skoro podobnie jak na zachodzie jest fala nawróceń, bo tam są osoby, które nie przyjęły wcześniej chrztu i mogą to teraz zrobić. To u nas w związku z tym, że większość osób jest jednak tradycyjnie, kulturowo chrzczona jako dzieci, ma szansę przeżyć wiarę inaczej, po prostu odnajdując Kościół. ewidentne jest to, że w Polsce y, katolicyzm y, niepogłębiony, kulturowy ma tendencję do umierania, zwłaszcza w miastach, no, ta tendencja jest wyraźna i szybka. Ale Polska jest zróżnicowana i jeżeli sobie popatrzymy na dane pomiędzy miastem a małymi miejscowościami, zwłaszcza na Podkarpaciu czy na tak zwanej ścianie wschodniej, no to te różnice są gigantyczne, więc my mamy raczej w tej chwili bardzo szybkie różnicowanie się polskiego katolicyzmu. Bo zupełnie inaczej funkcjonują wspólnoty, właśnie, które już przeszły ten proces i w których jest poniżej 10% chodzących do kościoła, a zupełnie inaczej funkcjonują wspólnoty, w których te liczby są ciągle powyżej 60%, bo mamy taki rozrzut w Polsce. To duże różnice, duże zmiany, ale czy gdybyśmy przyłożyli tę metaforę czasu Wielkanocy, czasu Wielkiej Soboty, tej ciemności, która jest zwiastunem poranka z która zaprasza, żeby później odkryć światło, być może przez na początku nikły promyk, czy widzi ksiądz w tej metaforze jakiś punkt, który możemy przyłożyć do naszej rzeczywistości? W jakim Oczyw momencie jesteśmy? Hmm, oczywiście to będzie myślenie życzeniowe. To znaczy, my byśmy tak chcieli, że nie, ten moment kryzysu jest momentem przejściowym, momentem oczyszczenia i trochę się łapiemy tej nadziei. Hmm, nie wiemy, jak będzie. To znaczy, jest tyle czynników, które wpływają na to, co się wydarzy w Polsce, na świecie i itd., tak że ja bym się bał wyrokować. To, co jest jasne i co trzeba robić nieustannie w Kościele, to jest wracanie do, do Ewangelii, pogłębianie i rozumienia konsekwencji życiowych itd. Czyli taka prosta praca u podstaw, jeżeli chodzi o budowanie świadomej wiary w ludziach, którzy są w Kościele. I trochę moim zdaniem nie oglądanie się na Boki, to znaczy reagowanie na słupki, reagowanie na tendencje może jakby odwracać trochę od tej roboty podstawowej. No bo my próbujemy nieraz trochę na siłę znaleźć jakieś haki na, na rzeczywistość. Ona się nie bardzo daje skakować, a budowanie wspólnot opiera się zawsze na tym samym, to znaczy na głoszeniu Ewangelii. Doprowadzanie ludzi do doświadczenia wiary, budowaniu wspólnoty, budowaniu dobrych relacji, a potem celebrowaniu sakramentów, słuchaniu Słowa Bożego i służeniu innym. To jest ten pakiet podstawowy, który tworzy wspólnoty chrześcijańskie. I myślę sobie, że jak już świętujemy Paschę, to warto wrócić do tego podstawowego zestawu. To znaczy my to sobie przez Paschę przypominamy, nie? że, że punkcie wyjścia jest to, że Bóg obdarowuje nas nowym życiem przez odpuszczenie grzechu. I to jest coś, co Kościół ma głosić, to jest, to jest jego istotne orędzie. I im bardziej potem wspólnoty wierzących są wierne Ewangelii, tym jest szansa większa, że po pierwsze wewnątrz tych wspólnot ludzie będą rozwijać się w i, i stawać się coraz bardziej świadomie wierzący, a z drugiej strony jest szansa, że ten znak ktoś zobaczy z zewnątrz. Więc to myślę sobie tak, że ta metafora o tyle może być dobra, że pozwala budzić nadzieję, jeżeli komuś ta nadzieja trochę osłabła w związku z kryzysem, trudnościami itd. Natomiast ja bym się nie doszukiwał takiej prawidłowości historycznej, że teraz jesteśmy, że teraz wiem już na jakiej drodze jesteśmy. To jest taki spokojny kryzys, w który się zanurzamy, nas wyciągnie po drugiej stronie itd. itd. Boję się takich, takich narracji. Jasne. To jest istotne, żeby operować rzeczywistymi danymi, operować konkretami, ale w rzeczywistości wiary faktycznie to słowo nadzieje jest bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo potrzebne. Całe to spojrzenie na prawdę o Wielkanocy także jest zaproszeniem, żeby tej nadziei się uchwycić, czasami nawet na przekór, czasami nawet pomimo. I tych zwiastunów możemy też upatrywać i przypuszczam u nas w Polsce, w naszym Kościele, cały czas jednak te zjawiska, które choćby z Wielką Sobotą są związane, jak kulturowe, masowe, tradycyjne święcenie koszyczków wielkanocnych, to pewnie jest także szansą duszpasterską żeby pokazać, jaki jest sens tych gestów, żeby przy okazji uroczystości liturgii też zapraszać do tego spojrzenia na wiarę. Czy myśli ksiądz, że ta szansa jest przez kapłanów, przez pasterzy wykorzystywana, żeby przy okazji świąt, właśnie wtedy, kiedy ta nadzieja może być rozbudzona, kiedy to ziarno wiary może być rzucone, niezależnie od tego, na jaki ono grunt pójdzie, Później padnie. Czy ta szansa jest dobrze wykorzystana? Ja myślę, że, że to nie, nie do końca jest tak, że teraz akurat jak ludzie przyjdą z koszyczkami, to mamy szansę, żeby do nich dotarła Ewangelia. Moim zdaniem to, to nie jest żadna szczególna szansa. To znaczy do nich albo Ewangelia dotrze poprzez świadków wiary, których oni spotykają na co dzień, albo takie eventy wiele nie zrobią. To znaczy to jest za mało, za płytko. Ludzie, którzy przychodzą w zasadzie w praktyce niewierzący, żeby wykonać ryt, który jakoś tam mają kulturowo zabudowane, to oni też nie są wtedy nastawieni na, na słuchanie, na pogłębienie itd. Trochę, trochę nie wierzę w, w możliwość oddziaływania skutecznego rzeczywiście głęboko przy takich okazjach. A do czego ksiądz by zaprosił? Jeżeli w kimś się właśnie coś obudzi, jakaś nadzieja się zrodzi, to co wtedy, żeby wyjść poza ten schemat rytu, poza ten schemat tradycji, poza ten schemat pójścia i wypełnienia jakiegoś obowiązku, który być może kultura, być może przyzwyczajenie, być może jakaś część rodziny, jakaś część naszego wychowania wniosła w nasze życie. Co no. mogłoby być tym czynnikiem zmiany? No no nie, no, Święta są jednak, jeżeli chodzi o Paschę, głównie celebrowane, to jest, znaczy mamy liturgię i jeżeli ktoś ma jakiś głód poważniejszy, to warto, żeby się po prostu zaangażował w przeżycie tej liturgii i spróbował zmyśleć się w treści, które się pojawiają wewnątrz tych liturgii, poczynając od, od czwartku aż do stania pańskiego. To jest, to jest kluczowe zawsze. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś zaczyna się budzić w wierze, to niezbędna mu będzie za chwilę wspólnota, w której on się może odnaleźć. I to nie na zasadzie jednego przyjścia, tylko w takiej przyjaznej społeczności, w której on może uczestniczyć. I która nie jest tylko zgromadzeniem się na święta w kościele albo nawet nie jest tylko zgromadzeniem się w niedzielę w kościele, bo tu chodzi o więzy, które pozwalają też o zajmą troskę i tak i to jest wyzwanie dla parafii. Nie? To znaczy, jeżeli my mamy człowieka, który na skutek albo wewnętrznego doświadczenia duchowego, albo dlatego, że do niego coś dotarło z zewnątrz, obojętnie czy, czy z internetu, czy z, z przepowiadania w realu, kluczowe będzie to, żeby w parafiach, i to jest chyba wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, rzeczywiście można było funkcjonować jak w żyjących wspólnotach, które nie tylko mają budynek, w którym od czasu do czasu się spotykamy, ale mają więzi. Nie? Bo taki człowiek, który budzi się w wierze albo wraca do, do praktykowania, on nieraz ma dziesiątki pytań, chce trochę sprawdzić, na ile ta opowieść o Ewangelii rzeczywiście jest przekładalna na życie codzienne, więc musi zobaczyć ludzi, którzy tak próbują żyć albo żyją i tak dalej, nie? więc to jest gigantyczne wyzwanie dla parafii. I to jest chyba największa rzecz, która przed Kościołem w Polsce stoi, to znaczy na ile nam się uda przebudować model wspólnoty parafialnej z takiego trochę ośrodka jednak usługowego, w którym szafuje się sakramenty i do którego się idzie właśnie za potrzebą religijną taką jasno sprecyzowaną, to znaczy pogrzeb, ślub i tak dalej. W stronę jednak wspólnoty, która żyje ciut bardziej na co dzień ze sobą, nie? czyli także wzajemną troską, troską o ubogich, wolontariatami różnego rodzaju i tak dalej, i tak to ważne, żeby parafia była tym miejscem, które rzeczywiście może zaangażować, które może zaprosić, pokazać, że Kościół jest otwarty i każdy może w nim znaleźć miejsce. Właśnie tak, że te osoby, które będą chciały wiarę odnaleźć na nowo, do wiary powrócić lub po prostu widzą w tym świecie, który jest wokół nas, że jest dużo pustki, która może być wypełniona przez rzeczywistość duchową. To na pewno musi być osobista decyzja, osobisty krok, osobiste poszukiwanie. Czy widzi ksiądz także takie szanse, żeby te małe grupy się pojawiały i odpowiadały na potrzeby tych, którzy szukają swojego miejsca w kościele czy parafie? One także są teraz przedmiotem wielu dyskusji, również w Episkopacie Polski, żeby praca w parafiach była bardziej synodalna, otwarta na współpracę świeckich z księżmi, żeby również właśnie na takie potrzeby, na głód pewien, głód duchowy, którego współczesny świat sekularyzowany nie może wypełnić, odpowiedzieć. No i to jest ten moment, w którym wracamy do pytania, po co jest parafia na dobrą sprawę, ja? Bo dopóki mieliśmy w zasadzie prawie wszystkich wierzących, to aspekt taki, w którym parafia wspiera formację podstawową, doprowadza do wiary, do jej zrozumienia i tak dalej. To było mniej istotne, bo wydawało się, że wiara jest przekazywana w rodzinie i to wystarcza zasadniczo. Plus jakaś katecheza i mamy to ułożone. Natomiast w momencie, w którym do wiary zaczynają się dobijać ludzie z pytaniami, kwestiami pod tytułem ja chcę trochę głębsze życie duchowe prowadzić, ja się chcę odnaleźć z różnymi rzeczami, które są trudne w moim życiu, z moją pracą, która jest wymagająca i itd. itd no to z jednej strony pojawia się wyzwanie dla pasterzy i części tej bardziej wyformowanej wspólnoty, jak im towarzyszyć, zwłaszcza tym, którzy, którzy jakoś się wahają i, i, i nie potrafią się odnaleźć. Z drugiej strony pojawia się wyzwanie do tego, jak organizować życie wspólnoty, żeby te więzi, żeby można było gdzieś przyjść oprócz mszy. Nie? To w sumie proste pytanie, ale jak to zrobić, żeby, żeby to się działo? Więc to są wyzwania, które wyraźniej widać zdecydowanie w miastach. Znowu tu mamy nie, te różne prędkości, które w Polsce funkcjonują. I mam wrażenie, że są miejsca, gdzie już na serio duszpasterze zaczęli się z tym mierzyć, a są takie, w których jeszcze nie widać nawet problemu, nie? więc to jest, to jest mocno zróżnicowane. Tego się chyba nie da zrobić na zasadzie odgórnej, że my mamy jakiś pomysł cudowny duszpasterski, to jest po prostu kwestia przeformatowania trochę świadomości i pasterzy, i tych, którzy są jakimiś liderami w parafiach, żeby na czym innym położyć akcent i czemu innemu poświęcić czas. To trochę jest to, mam wrażenie. Trzeba przesunąć uwagę w inną stronę to jest ważne, żebyśmy widzieli całość, żeby zobaczyć, że parafia powinna być tym miejscem, które stworzy być może nowe miejsca, nowe przestrzenie do odkrycia swojej obecności. Dla tych wszystkich, którzy są być może na obrzeżach Kościoła, którzy być może w zderzeniu z pewną jałowością obecnego czasu w wymiarze duchowym który zaprasza do tego, żeby pędzić, zadbać o karierę. A często ten pierwiastek duchowy jest gubiony, żeby można było go odnaleźć właśnie w takich miejscach jak parafie. Czego ksiądz mógłby życzyć tym, którzy albo zastanawiają się nad istotą swojej wiary, którzy być może odnajdują teraz przy takiej okazji jak Wilkanoc Wartość w życiu duchowym albo tym, którzy w ogóle na razie o tym nie myślą, ale być może nasza rozmowa byłaby jakimś przyczynkiem do zastanowienia się, że rzeczywiście ta sfera duchowa warta jest zaopiekowania. No to jest chyba najprostsze, to znaczy życzę tego, żeby doświadczyli głęboko, iż Bóg jest większy od ich grzechu słabości, niewystarczalności, nieadekwatności i przebacza i podnosi. To znaczy to jest to jest istota Ewangelii dla mnie i doświadczenie tego jest chyba jedną z cenniejszych rzeczy w ogóle, które można w życiu przeżyć, nie? A za takim doświadczeniem potem ewentualnie idzie pytanie, co z tym teraz zrobić? Nie? To znaczy jak to, to punktowe doświadczenie albo trochę bardziej rozciągnięte w czasie uczynić doświadczeniem codziennym, z którego się czerpie siły do miłowania innych. Tego chyba najbardziej bym życzył. Czyli nie tylko zatrzymania, ale również zobaczenia tej siły relacji. O tym też ksiądz mówił, że w momencie, kiedy coś zacznie się budzić, to warto temu poświęcić więcej uwagi, zobaczyć, gdzie możemy to przełożyć na konkretne spotkania, żeby to pogłębiać, a szans jest wiele, bo Wielkanoc to jako święto konkretne jedne w roku, ale jednak źródło dla liturgii, dla historii Kościoła, fundament wiary. I warto do tego też zaprosić, żeby po być może odkryciu właśnie tego przy Wielkanocy nie zgubić tej szansy przy innych okazjach, bo Kościół cały czas jest i pozostaje otwarty nie tylko w niedzielę, ale przy każdej mszy świętej. Jak do tego zaprosić? No ja bym poszedł raczej w stronę taką, że zanim jeszcze zapraszamy do Kościoła, to zapraszamy do tego, żeby wejść do swojej zdepki i mówić do Ojca, który jest w ukryciu. Bo tu najpierw na dobrą sprawę potrzebne jest wewnętrzne doświadczenie kontaktu z Bogiem. Ono się potem przekłada na doświadczenie wspólnotowe, ale najpierw jest to, to znaczy ja i, i Bóg, który mnie, który mnie ukochał, więc pierwsza sprawa, moim zdaniem, to jest zapraszanie do tego, do, te, do wejścia w siebie, wejścia w ciszę, Plus sobota Wielka jest tego takim silnym znakiem i silnym impulsem, a potem strzeżenie tego w codzienności, to znaczy takiej przestrzeni, w której ja z, trochę się wycofuję, właśnie z aktywności, pozwalam sobie na czas, żeby, żeby pobyć z, z własnym wnętrzem, bo tam jest szansa na to, że się odkryje obecność Bożą w ośrodku codzienności, a to potem doprowadza do wspólnoty. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi, diagnozy, oceny i życzenia, żeby wykorzystać ten czas Wielkiej Nocy. O tym mówił ksiądz Grzegorz Strzelczyk, teolog Uniwersytetu Śląskiego, kapłan archidiecezji katowickiej, odpowiedzialny za formację kapłanów. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dobrych świąt. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski. Klamę. Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Medie Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.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 A co to jest PBC? Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl Przystanek Zdrowa Wątroba. Nie zlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.